Cześć! Jestem Krzyżma na wysłuchacie podcastu wakacyjnego. Podcastu o wszystkim i o niczym. Dobra. Dzisiaj odcinek będzie o gitarze. O gita... No, o gitarze. Y gitara to jest jedna z moich pasji, więc pomyślałem czemu mam o niej nie opowiedzieć. Na pewno każdy z Was widział, jak się gra na gitarze, więc nie muszę opowiadać, chyba, że naciska się struny i się przy tym jeszcze szarpie struny. To jest chyba oczywiste. Dobra, to może opowiem Wam o budowie gitary, bo nie każdy pewnie wie, jak się poszczególne części nazywają. Więc tak... Pod, pod tym, pod, no, playerem jest, są dwa rysunki. Jedna to jest gitara elektryczna, taką, którą ja posiadam mniej więcej, znaczy dokładnie ta sama, taka sama. I gitara akustyczna, na której są napisane różne punkty z gitary. Więc tak, to pierwsze na górze to się nazywa główka i na niej są klucze, czyli te, tak jakby korbki wystające z tego, takie no, uszy, czy coś takiego. No. Yy, teraz tak. Pod tym jest coś takiego jak siodełko. To jest takie plastikowe, coś, na czym się opierają strony, i to jest tak zwany próg zerowy, czyli z niego yy, wydobywają się pierwotne dźwięki strony. Yy, I tak. Pierwsza to jest E1, druga to jest H2, trzecia to jest G3, czwarta to jest D4, piąta. A5, a 6 E6. A Pierwsza i szósta to są te same strony, tylko że szósta jest owinięta tym, owinięta no, metalową i ma trochę inny dźwięk. Na, na no, wiecie o co chodzi. Takie, ten długi kij, co wystaje w ogóle z gitary, to się nazywa y, gry. i na nim są strony zamieszczone. I i na tym są takie sztabki, jakby. Te sztabki to są yy, progi. No i na tym się opierają strony, no i wydają dźwięki. Zależy, no... Zależy, im bardziej w dół zejdziesz, tym dźwięk jest bardziej niższy. Niski. Nie, wysoki, wysoki, wysoki. No... Co tam jeszcze? Yy... Jak są takie kółeczka, czy tam nie wiem, różne takie znaczenia to są y, nie, inkrustacje i to po prostu pokazuje, y, no, przy, jaki, jaki próg to jest i to jest kolejno w 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 21. Dobrze. Tam jeszcze. Ym, tak, jeś, progi to są te sztabki, ale nie dziwcie się, jeśli ktoś by wam, ktoś by wam powiedział, że naciśnij na przykład stronę G na trzecim progu. To nie jest na tej stawce, a przestrzeni pomiędzy drugą, nie, drugą sztabką a trzecią sztabką. No wiecie, kolejno to jest to to pomiędzy siodełkiem, a pierwszym progiem to jest pierwszy punkt. o i tak dalej. Dalej. To całe pudło, co ma gitara, to jest y, utwór, y, znaczy pudło rezonansowe. o co ono jest? Bo y, prze, wpada przez otwór rezonansowy, czyli ten otwór do pudła i robi się akustyka, no i dzięki temu to brzmi w ogóle, dzięki temu to jest głośne gitarze elektrycznej tego nie ma, bo gitara elektryczna to jest po prostu kawałek drewna. Nie są przetworniki, czyli te takie... Hmm, ...do skropkami tam. Y, znaczy no... ...do takie. I y, to y, bierze dźwięk strun i do piecyka przenosi. Na to jeszcze drewno działa, y, na dźwięk, gitary, no i ogólnie. Trzeci, następne to jest mostek. Mostek to jest czymś, co ciągnie strony w ogóle i w gitarze akustycznej i klasycznej jest to jedno całość. A w gitarze elektrycznej mamy pierwsze kilka rodzajów mostek. Yy, więc tak, yy, w gitarze elektrycznej jest taki jak na obrazku, to jest I tu on się składa z dwóch części. Jeden to jest mostek, to pierwsze od góry i to na samej na dole to jest trunociąg. O, no i to tworzy właściwie jeden mostek. To jest mostek stały, czyli on no, nie można nim y, dźwięków podwyższać. Y, po, I no, no, i co? No i tyle. Po prostu jest jeszcze, y, są jeszcze mostki ruchome, które mają taką bajkę, i można nimi dźwięki podwyższać. Chociaż ja ruchomych mostków nie lubię, bo one też wpływają na strojenie gitary. To teraz, może powiem, jaką gitarę, jak, jak gitarę kupować. I jaką gitarę kupować, bo są trzy różne typy gitary: gitara akustyczna, czyli taka jest pokazana, ta klasyczna, ona ma mniejsze pudło, trochę inną główkę i mostek yy, i trochę inny gryf. I zamieszcza się tam struny nylonowe, a nie metalowe. jest gitara elektryczna, oczywiście. No. No to tak. Wiele osób, z którymi się spotykam i one grają na gitarze kupuje, gitarę, kupuje te osoby najczęściej kupują gitarę, kupują gitarę klasyczną. Dlatego, że jest zwykle najtańsza po pierwsze, po drugie się doradza na początek. Bo ona ma rozlazły gry i jak się na niej nauczysz to już inne opanujesz spokojnie. Czy jest to prawda? No, no, Nawet tak, chociaż ja yy, ja tej gitary no, nie za bardzo lubię, mam taką w domu, mam, gram na niej. Gram na niej, bo się chce nud nauczyć i na niej się nud najlepiej uczy, najłatwiej chodzą. I oczywiście jak opanuję gitarę klasyczną, to choć inną nie będę miał problemu. Yy, no i no, polecam ją, polecam, chociaż ja na niej średnio lubię grać. Wolę elektryczną, bo ma łatwiejszy gry w ogóle. Ten. Dalej jest gitara akustyczna i ona jest uniwersalna, bo na ognisko to prawda się bierze zwykle gitarę klasyczną, bo, ją, bo jeśli ją ktoś ma gitarę to zwykle jest to klasyczna, chociaż ja uważam, że akustyczna jest lepsza, bo ona ma gitarę wygodniejszy, wydaje lepszy dźwięk i przede wszystkim jest głośniejsza trochę. I Ja... Jeśli chcesz sobie po prostu pograć, tak, o, bez żadnych takich większych y, szans na przyszłość, tam, chęć na przyszłość, tylko tak grać to ja bym na twoim miejscu kupił gitarę akustyczną właśnie. I jest oczywiście jeszcze gitara jaka? Gitara elektryczna. Y, czyli na, na gitarze elektrycznej grają praktycznie wszyscy zajebiści gitarzyści typu Angusjan, Kirkhamet. 3 Eddy Van Halen No i gitary elektryczne są, oczywiście jest dużo wersji, różne i ją jeśli chcesz być super hiper to ją właśnie taką. Ja kupiłem jako pierwszą gitarę, którą kupiłem, była to gitara elektryczna, taką jak widzisz na zamieszczonym obrazku. Nazywa się Epiphone G310. Jestem z niej bardzo zadowolony. Jest to gitara średniej klasy, akurat na początek. I. I co? I, jeszcze, I. I. I. No, na początek jest genialna. Za swoją cenę jest po prostu genialna. Ja kupiłem za 789 zł, teraz jest za złotych 700 PLN. przez wakacje, mam już, już od roku. Oczywiście, wcześniej jeszcze grałem na gitarze, ale to była gitara y, klasy. Wyglądała jak akustyczna, wszystko miała co akustycznej, tylko mostek z klasycznej i miała nielonowe struny, więc nie wiem jaka to była gitara, debil Bardzo trudny gryf miała, poza tym odległość strun od gryfu była duża, więc się bardzo trudno grało Ale to jest chyba normalne A jeśli, że jak są struny, to się trudno gra, nie? No właśnie Dobrze, no to teraz yy, Jaką gitarę kupić? Znaczy jak gitarę kupić? Jak gitarę kupić, to Wam nie powiem dokładnie ja, no bo. E, jak gitarę kupić, Wam nie powiem, bo się na tym za bardzo nie znam. Wiem tylko do czego to, jakie gitary, jakie ja bym Wam polecał. Ja zależy od jakiej typu muzyki. Jeśli lubisz harcerskie, to powiedzmy sobie albo akustyk, albo klasyk. Ja Ci polecam akustykę, bo się szybciej grać nauczysz. Co tam, jeśli chcesz dać rocka metal, to kupuj oczywiście gitarę elektryczną. Nie wahaj się. No to z tego tematu tyle. Teraz może o nauce trochę powiem. Więc tak, nauka gry na gitarze to jest sztuka fajna, bo Fajnie uczy, fajne są początki, bo fajne jest początki jak w wszystkim, początki, bo wszystko jest nowe i fajne. Nowe i fajne, jest zajebiste. Yy, nic nie umiesz, ale jest fajnie, bo grasz. Chociaż nie powiedziałbym nawet, że grasz, ale wszystko jest zajebiste. No a potem grasz już tak 3 miesiące i wszystko ci się zaczyna nudzić, chociaż ci to dalej ciągnie. No i nic tak nie jest już fajne jak było. Wiem, bo. Tam to znam. Już tak.. Jeśli.. bym.. ja chciałbym, żeby to było takie fajne jak było rok temu, bo ja chcę, że jest fajne, ale nie tak. Wtedy to jest super. Hyper, ja wszystko mogłem ten. Z tą gitarą ja byłem wtedy w marzeniach niepokonany, a teraz, teraz... wiem jak to wszystko działa. Na początku. Najlepsze są początki, że jest wszystko nowe i fajne. Później się nudzi, ale najważniejsze, żeby nie stracić zapału. I to jest do wszystkiego. Do wszystkiego jest ta metoda. No i co? Ja bym Wam radził y, nauczyć się grać na gitarze z nauczycielem. Bo nauczyciel ci fajnie, wszystko ci pomoże, wytłumaczy ci nauczyciel. I wszystko będzie fajnie. Ja mam nauczyciela. Jest to y, Bohdan Lizoń y, y, Muzyk zwykle bardziej jazzowy I no, ale roka też fajnie uczy Jakbyście się mieszkali w Siemianowicach w okolicach to polecam, polecam Naprawdę jestem zadowolony y, Wiecie co, jeśli chcecie się nauczyć grać na gitarze to wakacje to jest świetny okres bo jest ciepło jeśli koledzy ci wyjechali gdzieś tam no to jesteś sam i masz Uczysz. Wstajesz sobie o 10, jesz śniadanie, słuchasz sobie, patrzysz na, na YouTube'a, postanek sobie, słuchasz, później jak ci się już palce no, przyzwyczają do dnia, bierzesz gitarę i grasz sobie cały dzień. Ja tak robiłem kiedyś tam, tydzień, nie, miesiąc, rok temu, no i fajnie jest. I ja, jeśli już będziesz grał na gitarze, to pamiętaj najważniejsze, żeby nie stracić zapału. Jak stracisz zapał, no to... No to co, to też może grać, ale fajnie nie jest. Ja straciłem zapał i... Straciłem zapał na kilka miesięcy. No i nie grałem praktycznie w ogóle. Yy, ale później... Yy, sobie przypomniałem, jak fajnie było. No i zacząłem grać z I tak gram do teraz. Jeśli masz jakieś warsztaty gitarowe, czy coś podobnego, to się naprawdę zapisz na to, bo warto się na to zapisać, bo to jest fajne. To jest bardzo fajne, ja na przykład idę na warsztaty bluesowe. W Siemianowicach będą. I to nie dlatego, że lubię bluesa, jak już mówiłam to chyba jest raz, albo więcej nawet. Tylko dlatego, że blues cholernie pomaga w na gitarze. Dobra, to co? Yy, no to może. Koniec, koniec. Już 13 minut, 30 sekund. Miało być dłużej. No naprawdę, sorry, że. Sorry, że. Yy, co? Sorry, że nie ma próbek. Bo yy, jak gram na gitarze, no bo. No bo, no bo, no bo, no bo wiecie. Yy, no, no. Cholera jasna, coś ostatnio się jąkam, czy coś takiego. I nie fajnie tak się jąkam, bo wtedy. Yy, moja umiejętność podcastowania idzie znacznie w dół. No i jest głupio. Po prostu jest głupio. Gardło mnie coś teraz boli, zaczęło boleć. Nie wiem, już trzeci raz na odcinek nagrywam. Będzie krótszy od poprzedniego, bo poprzedni trwało 28 minut. No i jeśli się jąkam, to ja naprawdę za to przepraszam. Nie chcę się jąkać. Już wypadłem z tego, co miałem mówić. Dobra, to zaczynam od początku. Kończę już dzisiaj. Nic, cześć właściwie. Aha, jeszcze się coś pochwalę, bo ja właśnie fajnie jest, jeśli się uczę z nauczycielem, jest to bardziej zorganizowane, tak? Bo jest coś takiego jak koniec roku szkolnego bierze na gitarze i masz taki koncert. moim nauczycielem to jest tak, że dwa razy, dwa razy... Jest taki kąt. Ła, co tu się stało? Problem techniczny był, mikrofon mi się odpiął. Powiem jeszcze raz, bo wy nie słyszeliście. Dwa razy w roku jest taki koncert u, u mnie, u nauczyciela, że raz na pierwszy semestr zakończenia, a drugi raz na zakończenie drugiego semestru, czyli końca roku. Ja byłem tylko na jednym takim koncercie, bo z przyczyn osobistych nie mogłem być na koncercie pierwszym. I właśnie na takich warsztatach butowych pod koniec coś 5 dni ciągłego grania na gitarze. Jest fajnie, cieszę się już. Pod koniec tego będzie koncert na dużej scenie, więc jeśli jesteś, mieszkasz w Siemianowicach, w Katowicach, bądź w Chorzowie, możesz przyjechać kiedy tam 30 na na rynek w Siemianowicach i tam będę grał. Ja możesz sobie nie wiem, mnie zaczepić, pogadać sobie może ze mną. Wszystko może ze mną, bo ja jestem na ludzi dość. Przepraszam, otwarty jestem dość. Na ludzi, tak. Dobrze, no to co? No to kończę już. Yy, sorry, że taki odcinek był dzisiaj zbyt Głupi. Głupi był odcinek. No, mówmy się, w porównaniu z innymi był głupi, ale naprawdę nie mam pomysłu. Przepraszam, że się jąkam. Mam nadzieję, że z tego się wyleczę. Z... Nie jąkam się, tylko gubię. Takie no... No głupie sobie zdania po prostu, takimi przygotowując, takimi no... No właśnie to jest głupie. Pewnie wam się to nie podoba, mi też się nie podoba. No i co? No właśnie, to jest taki moment. To co, komentujcie, słuchajcie dalej, możecie kogoś przyprowadzić nowego. I co, wiecie co zauważyłem? Że komentarze się rozkładają także. Pierwszy nie miał czy komentarze, drugi miał dwa, pisze, że trzy, ale to jeden ja skomentowałem, ale już nie jest ważny, a pierwszy ma, a ten terazniejszy, na, znaczy poprzedni ma komentarzy 1. więc ten powinien mieć zero komentarzy, a następny powinien mieć minus 1. bo się znowu odbije i znowu będzie jeden, dwa, ale Dobra, nieważne. Cześć, jutro będzie odcinek, tak jak mówiłem, przychodźcie, komentujcie i mówcie o tym innym, możecie o tym mówić. No i co jeszcze, coś jeszcze chciałem powiedzieć, aha, że jest konkurs, konkurs jest, że takie coś, czy coś się zmieniło w audycji? Masz wstępniak i co można robić w wakacje i teraz sobie resztę audycji porównaj, co się w tych audycjach zmieniło? Jeśli powiesz, że jest nagroda dla Ciebie niespodzianka. Albo będziesz sobie mógł sam wyjaśnić nagrodę, jeszcze nie wiem, ale nagrodę, niespodziankę już mam przygotowaną. Dobra, no to mówił Krzyszmen tak jak już mówiłem, już trzeci raz to powtórzę. Przychodźcie, komentujcie, słuchajcie i oczywiście mówcie o tym innym. Jeśli coś wam się nie podoba tutaj, to mówcie, bo ja to się postaram zmienić i będzie wam się bardziej podobało, nie? Dobra, to cześć.